które emitowane były latem tego roku. Na sam początek jednak, tradycyjnie tutaj ostatnio... Zdarza mi się pogadać na początek trochę około głównego tematu. W ogóle mam gigantyczne zaległości serialowe. Cały czas mam bardziej fazę na książki, cały czas dużo więcej czytam, a dużo mniej oglądam i robią mi się ogromne, przeogromne zaległości. Mam jeszcze kilka seriali z wakacji do dokończenia, a kilka nawet w zasadzie do rozpoczęcia, bo z niektórych obejrzałem może jeden odcinek, a cały czas planuję je obejrzeć, cały czas chcę je obejrzeć, tylko po prostu jakoś na no to nie mam czasu. Yy, no, Black Mirror rozpoczął się na Netflixie, obejrzałem jeden odcinek. Uwielbiam ten serial, no normalnie zrobiłbym maraton z tym serialem, Chociaż to akurat jest taki serial, który lepiej sobie dawkować, ale na przykład Luca Cage'a cały czas widziałem tylko pierwszy odcinek. Jest to pierwsza produkcja od Marvela po kupieniu praw przez Disneya, której nie obejrzałem od razu, której nie łyknąłem, no, nie mówię, że na raz, ale przynajmniej jeden odcinek dziennie. Natomiast chciałbym jeszcze się zatrzymać na chwilę nad nowym siódmym sezonem The Walking Dead. Ja o finale szóstego sezonu powiedziałem bardzo dużo, całkiem niedawno, bodajże w lipcu. I nie pozostawiłem na nim wtedy suchej nitki. Cały sezon chwaliłem, ale finał i rozwiązanie, jakie zaserwowali nam twórcy, no bardzo, bardzo krytykowałem. Ja oczywiście do tego tematu powrócę. Może zimą, może wiosną. Pewnie zimą, ponieważ The Walking Dead, tak samo jak Fear The Walking Dead, jest dzielone na połówki, więc pewnie po połówce pierwszego sezonu coś tam o nim powiem. Ale już teraz mogę powiedzieć, że no... Nie tyle, że się myliłem, bo z tamtego punktu widzenia, z tamtego okresu, no, yy, mając tyle tej historii przed oczami, ile na razie mi zaserwowano, no to uważam, że miałem rację. Oczywiście twórcy mówili, że mają plan, twórcy mówili, zaufajcie nam, jesteście z nami już sześć sezonów, zaufajcie, naprawdę, zrobiliśmy to celowo, mamy plan na to, jak pociągnąć to dalej i musiało to zostać tak zrobione, bo inaczej by nam ten plan nie wyszedł. No wiem, że to mówili, ale ja nie bardzo w to wierzyłem. <śmiech> no teraz mogę powiedzieć, że, że mieli rację, faktycznie mieli plan i początek, siódmego sezonu The Walking Dead jest po prostu rewelacyjny. To jest chyba, chyba jeden z najlepszych, jak nie najlepszy odcinek tego serialu i, i faktycznie tamten sezon musiał się tak skończyć, żeby ten odcinek mógł być tak poprowadzony. Okay. inna sprawa, że to mógł być finał. To już jest nie pierwszy raz w The Walking Dead, gdzie oni kończą w pewien sposób, a potem w zasadzie serwują nam finał na rozpoczęcie, no ale z drugiej strony jakby, jakby to zostawili na, na finał, to nie mieliby mocnego rozpoczęcia kolejnego sezonu, a, a tak mieli jednak dwa dość mocne odcinki, plus Cliffhanger, no rozumiem ich decyzję i z obecnego punktu widzenia była ona słuszna natomiast więcej o tym powiem trochę później a dzisiaj dzisiaj przyjrzę się dwóm serialom dwóm serialom, które emitowane były latem i na pierwszy rzut idzie drugi sezon Mister Robot remember the night of the hack remember what happened to you all I remember is I woke up 3 days later and what happened in those 3 days Heheheheh! Nie ma ordnienia. Nie ma potencja. Jest więcej pracy, żeby się Nasza rewolucja potrzebuje lidera. Ja pierwszy sezon Mr. Robot bardzo lubiłem, mówiłem o nim w pierwszym odcinku jeszcze w kombinacie. Cały sezon bardzo mi się podobał, finał niekoniecznie i nie bardzo widziałem pomysłu na, na kolejne sezony. Czy tam kolejne? Teraz już wiadomo, że będą to kolejne sezony, bo będzie ich więcej. Tutaj już na starcie dostaliśmy informację o wydłużonym sezonie. Drugi sezon Mister Robot nie miał 10 a 12 odcinków i ja przyznam, że... To znaczy już od razu powiem, że oceniam to tak sobie. Oceniam ten sezon kiepsko. Chociaż oglądało mi się go nieźle. To, to taki trochę paradoks. Każdy kolejny odcinek, wiecie, dawka godzinna, dawka 40-minutowa, ja ją wchłaniałem bardzo szybko. Ale patrząc na sezon jako całość, no to, to nie był dobry. Oczywiście, to co zawsze. Zdjęcia, aktorstwo, nawet fabularnie nie się nawet podobało, bo po finale... Pierwszej serii ja byłem naprawdę mocno zdezorientowany, ja naprawdę nie wiedziałem, gdzie to ma się potoczyć, a tutaj jakoś mi się ułożyło, jakoś się to toczyło, okej. Okay. Przy czym ten sezon jest podzielony tak jakby na trzy części. Najpierw twórcy serwują nam chyba sześcioodcinkową taką część naprawdę dziwną, naprawdę dziwną. Ja mam wrażenie, jakby oni chcieli zrobić odsiew yy, widzów przez te pierwsze odcinki. To Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. To, to Nawet mnie się niektóre ciężko oglądało, a, a tak jak mówię, no jednak bezproblemowo przeszedłem przez ten serial, ale wiem, że wielu ludzi po prostu nie dało rady przez te sześć odcinków przebrnąć, a tam się z jednej strony nic nie działo, z drugiej siedziały tak dziwne rzeczy. Z jednej strony... To było naprawdę bardzo proste, ponieważ w ogóle ja mam wrażenie, że ten serial to jest takie bardzo proste równanie z bardzo prostym wynikiem, ale skomplikowane na maksa. Ja tak czasami układam zadania na lekcji, że sobie wymyślam w głowie, żeby wynik mi wyszedł jeden albo 0, po czym zaczynam obudowywać i komplikować. Tutaj gdzieś dodam kwadrat, tutaj pierwiastek, tutaj kilka x tutaj jakieś a, y, coś tam, tutaj kreska łamkowa i to samo w, w mianowniku zaczynam wielkie komplikacje. Teraz jeszcze to wszystko w nawias i do kwadratu i dodać coś i odjąć. i, i... Wiem już, że wynik będzie jeden, ale komplikuję i komplikuję i potem piszę na tablicy, i wiecie, dzieciaki, o, o jakie to trudne. A tutaj krok po kroku zmierzamy do prostego rozwiązania, i mniej więcej taki jest kurczę ten sezon. Ja mam wrażenie. Komplikują nam, komplikują, a potem dają coś prostego. No ta pierwsza część. Była naprawdę ciężka. Oni tutaj okej, okay, widać było, bawili się muzyką, bawili się scenami, bawili się yy, w ogóle obrazem i, i dźwiękiem. Yy, wieloma rzeczami się bawili, wielokrotnie łamali jakieś tabu telewizji, mieliśmy bohatera jedzącego swoje wymioty, mieliśmy bohaterkę masturbującą się, mieliśmy bardzo taki yy, odważny monolog w kościele. Mieliśmy udziwnienia takie, że w pewnym momencie ten serial nam się zamienił w stary sitcom z lat dziewięćdziesiątych, osiemdziesiątych. Nawet mamy tutaj taki crossover z jednym z sitcomów z tamtych lat. Nawet bloki reklamowe były przygotowane specjalnie i tam twórca mówił, żeby, żeby nie odchodzić od telewizji w trakcie bloku reklamowego, bo on jest celowo dobrany, reklamy były celowo dobrane pod to, co mamy w serialu. Teoretycznie on niby buduje coś większego z tego, ale praktycznie po pierwszym Odcinku było wiadomo do jakiego twistu to zmierza. No, okej, okay, w pierwszym sezonie było podobnie. Też od początku wszyscy się domyślali, kim będzie Mister Robot, I, i, i też to nie było w ogóle zaskakujące. Chociaż y, tamten twist na jednej płaszczyźnie, na tej płaszczyźnie y, kurcze, Na tej płaszczyźnie, czy Mister Robot istnieje, czy nie istnieje, na tej płaszczyźnie był niezaskakujące, ale on tam miał dużo większą obudowę y, i, i to już było zaskakujące. Y, natomiast tutaj po pierwszym odcinku w zasadzie wiemy, co oni chcą przed nami ukryć. Bo tutaj w pierwszym odcinku, w ogóle, jeżeli pamiętacie finał, jeżeli oglądaliście, to tam mieliśmy taki przeskok czasowy. Elliot jakby się wyłączył na ten czas. A cały pierwszy sezon był opowiadany nam przez Eliota. No a jako, że on go w ogóle nie pamięta, wyłączył się, no to my też nie wiedzieliśmy, co się wtedy wydarzyło. A tutaj teraz Elliot się jakby na nas obraził, na, na nas widzów i powiedział, że, że będzie nam kłamał że nie będzie nam mówił wszystkiego. I niektóre rzeczy będzie nam pokazywał inaczej, niektóre rzeczy pokaże nam niechronologicznie, niektórych nam w ogóle nie powie, tylko przeskoczy przez nie. I przez to to teoretycznie też jest trochę pomieszane, ale no mówię, no już w zasadzie po pierwszym odcinku można było rozgryć, do czego to zmierza i to faktycznie do tego zmierza, tylko trzeba było jeszcze przeczekać sześć odcinków, żeby dostać teoretycznie wielki twist, który, który ja przyznam, że dla mnie był... Troszkę żałosny, bo, no bo od sześciu odcinków my wiemy o tym, że to tak na pewno będzie, a, a tutaj robią nam takie wielkie, takie wielkie boom, to takie w środku sezonu takie, ław, wow, ale was zaskoczyliśmy, no nie, nie zaskoczyliście. Druga część tego sezonu mnie się podobała, tam trochę zszedł na dalszy plan Elliot, nawet był jeden odcinek w ogóle bez Elliota. I ta druga część jest dużo bardziej sensacyjna. Jest liniowa, jest y, krok po kroku y, poprowadzona i jest dużo właśnie sensacji i, i jest fajna. To się oglądało tak, bardzo szybko te odcinki się oglądało. Po czym przechodzimy do trzeciej części, czyli wprowadzenia do finału i finału, gdzie Elliot znów gra pierwsze skrzypce i dostajemy dwuodcinkowy finał, który stacja postanowiła wyemitować tydzień po tygodniu. No i jest to... Jest to maksymalne udziwnienie już. Jest to naprawdę coś dziwnego. To nie wyjaśnia kompletnie nic. Gmatwa sprawę jeszcze bardziej. No i zostawia nas z potężnym cliffhangerem. Ogólnie Problem tego sezonu był taki, że był on kompletnie nierówny. To, to się miało wrażenie, jakby to były trzy różne seriale sklejone. Trzy różne wizje na ten sezon sklejone w trzy bloki. Bo to nawet nie było jakoś przemieszane, tylko dosłownie blok odcinków, blok odcinków i blok odcinków. Okej. Okay. I ja na początku tego sezonu, bo na początku ja przyznam, że się tym naprawdę jarałem, te pierwsze odcinki, gdy już podejrzewaliśmy, do czego to zmierza, ale tutaj się śledziło różne, różne teorie na ten temat, to mi się bardzo podobało, bo to trochę tak jak za czasów Lost, gdy leciał serial Zagubienie, a wtedy bardzo żyły fora internetowe i na forach internetowych się po prostu po każdym odcinku dyskutowało, po każdym odcinku każdy gdzieś tam ktoś zobaczył coś więcej niż ja, ja zobaczyłem coś więcej niż ktoś inny. Snuło się teorie, tworzyło się te teorie, to mi się bardzo podobało. I teraz na początku Mister Robot, może nie na forach internetowych, ale mniej więcej była podobna sytuacja. I ja nawet napisałem u nas na forum, że żałuję, że współczuję ludziom, którzy odkryją ten serial za kilka lat i obejrzą go po prostu na raz, hapną. Bo, kurczę, bo cała frajda właśnie odkrywać różne smaczki tutaj. Tu jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo easter eggów, bardzo dużo rzeczy jest poukrywanych w tym serialu. No to takie pierdoły oczywiście, ale to, to jest fajne wyszukiwanie takich rzeczy. Niektóre rzeczy to absolutnie dla ludzi z moją wiedzą, z, z tak minimalną wiedzą na te wiele różnych różnych tematów komputerowych czy technicznych jest nie do odkrycia, no ale inni to odkrywają i, i ja mogę sobie o tym poczytać. I mnie się to bardzo podobało i ja bardzo zachwalałem. I właśnie tak zachwalałem, że w końcu wkręciłem w to Jerry'ego. Ja przypominam, że Jerry kiedyś wkręcił mnie w Banshee, który potem omówiliśmy w zachwyceni i rozpływaliśmy się nad tym. Potem Jerry wkręcił mnie w Black Sales, który omówiliśmy również i zachwycaliśmy się nad nim. No i ja pierwszy raz Jerry'ego wkręciłem w jakiś serial w Mister Robot. <śmiech> Czy, jest... <śmiech> Czy jest równie zachwycony jak ja? Hmm, o to pytanie. <śmiech> Myślę, że najlepiej na nie Odpowie nam po prostu sam Jerry I jako, że w, w konglomeracie Nie mieliśmy jeszcze gościa Na takiej zasadzie To teraz ja powitam sobie tutaj Jerego. Cześć Jerry I oddaję Ci głos Witam Cię Mando i witam wszystkich słuchaczy Dziękuję Ci bardzo za Możliwość pojawienia się w moich serialach Dlatego, że chciałem Co nieco powiedzieć na temat Jednego z seriali, który w sumie poniekąd dzięki Tobie zacząłem także oglądać, a o którym chyba nie byłbym w stanie nagrać pełnego odcinka i nie byłbym w stanie podjąć takiej no, kompleksowej dyskusji, a mowa o serialu Mr. Robot. Ty o nim opowiadałeś jeszcze, jeżeli ja dobrze pamiętam, w jednym z pierwszych odcinków, albo pierwszym, albo drugim, czyli w jednym z tych odcinków, które pojawiły się jeszcze na kombinacie, ja pamiętam, że zanim posłuchałem to, tego twojego podcastu, to ja już słyszałem o tej produkcji jako o takim no, hitowym serialu. To była gorąca premiera zeszłego lata i wszyscy byli tym serialem zachwyceni. Chwalono aktorstwo, pomysł, fabułę itd., itd. No, jak to często ze mną bywa, ja się za ten serial wtedy nie zabrałem z różnych względów. Głównie braku czasu, bo ja jednak cały czas mam zbyt wiele rzeczy do nadrobienia i jakoś po prostu kolejka tylko rośnie No i, i po prostu czekałem, czekał serial na lepsze czasy. No i w końcu się doczekał, bo w tym roku Kanal Plus postanowił puścić właśnie całego Mr. Robota sezon pierwszy i od razu premierowo sezon drugi prawie że równo z premierą amerykańską. I dlaczego wspominam o tym, że nie do końca byłbym w stanie nagrać taki kompleksowy podcast albo autonomiczny podcast o tym serialu? Jest to związane z tym, że ja od tej produkcji się po prostu odbiłem. I to nie jest tak, że to jest serial, który mi się nie podoba. Obejrzałem pierwszy sezon dosyć szybko, bo też ja sobie nagrywałem te poszczególne odcinki i tak naprawdę to wchłonąłem go gdzieś tam w dwóch, trzech takich większych turach. I uważam, że to jest jeden z tych seriali, który jest naprawdę świetnie zagrany, kapitalnie nakręcony przede wszystkim, bo tutaj to wszystko, o czym też Ty wspominałaś i, i o czym wielu ludzi mówi, czyli to jak cała ta produkcja jest kadrowana, jak są budowane poszczególne sceny, jak to wszystko jest jakby i od strony audio i od strony wizualnej poukładane, no to jest rzecz kapitalna. Podobała mi się również fabuła tego serialu. Ten motyw hakera Takiego wyelianowanego, który idzie na walkę z krwiożerczą korporacją i próbuje także troszeczkę poukładać swoje własne życie. To była rzecz interesująca i bardzo fajnie poprowadzona. Prawie, że wszystko w tym pierwszym sezonie mi grało mimo, że to był serial, który gdzieś tam się mówiło o tym, że właśnie to jest serial z jakimś tam twistem, z jakimś pomysłem na siebie takim dosyć specyficznym, no to mi się go oglądało plus minus jako taki, taką normalną produkcję, wciągającą, interesującą, fajnie pomyślaną, ale dosyć standardową. Im dalej w pierwszy sezon, tym ja częściej się łapałem na tym, że chyba wiem, do czego to wszystko zmierza. No i tak... Ten taki finałowy twist główny, to tak na dobrą sprawę ja nie wiem, czy to jest coś, co po prostu gdzieś tam ja sobie już zaspoilerowałem. nie przypominam sobie tego, ale, ale być może gdzieś coś do mnie dotarło, czy ja po prostu no, wyłapałem do, do czego to wszystko będzie prowadziło, ale on mnie niespecjalnie zaskoczył, wydał mi się takim twistem dosyć oczywistym. To, co mnie za to wkurzyło już w tym pierwszym sezonie, to to, że historia, która była perfekcyjnie prowadzona, bo w moim odczuciu pierwszy sezon Mr. Robot to jest serial, który praktycznie biorąc od pierwszego odcinka jest po prostu bardzo, bardzo dobrze i prze, w przemyślany sposób ułożony. Także dostajemy poszczególne elementy tej historii stopniowo, poznajemy poszczególne postaci stopniowo. Jakby każdy najdrobniejszy elementy układanki... Wskakuje stopniowo z biegiem fabuły, z biegiem serialu na swoje miejsce, tworząc nam obraz większej całości. I niestety, według mnie, ten ostatni odcinek to był odcinek, który był chyba dokręcony. Ja potwierdzenia tej informacji nigdzie nie znalazłem, ale wydaje mi się, że twórca tej produkcji raczej miał ją rozpisaną jako taką kompleksową historię, która w tym jednym sezonie się po prostu miała zakończyć. I niestety to zaważyło bardzo mocno na tym, że finał z jednej strony tak naprawdę nic nam nie wyjaśnia, komplikując dodatkowo kilka wątków, które się pojawiają wcześniej, z drugiej strony jest dopisany na szybko, na kolanie i po prostu on mi nie gra z tym, jak przemyślaną i dobrze zrobioną i dobrze zrealizowaną produkcją był właśnie pierwszy sezon Mr. Robot. Troszeczkę mnie jakby ten finał wybił, ale i tak postanowiłem sięgnąć po drugi sezon. I znów, zanim zabrałem się do drugiego sezonu, to już nasłuchałem się, że ło, pierwszy sezon to było coś no, pokręconego, ale drugi sezon przy tym to już jest w ogóle rzecz od czapy, że tutaj to trzeba bardzo uważnie śledzić wszystko i najlepiej to dyskutować po każdym odcinku, co tu jest prawdą, a co nie, dlaczego, dlatego, że mamy zaburzoną chronologię, bo jesteśmy mamieni różnymi wątkami, które mają inne, inny wydźwięk niż nam się wydaje i tak dalej, tak dalej. I tak jak wspomniałem, ja od drugiego sezonu się odbiłem i postanowiłem zakończyć swoją przygodę z Mr. Robot po czterech, bodajże, czy pięciu odcinkach. Dlaczego? Nie odbiłem się od tego serialu w związku z właśnie z tymi zaburzeniami chronologii, czy z tym, jakoby on jest wielce skomplikowany. Dlatego, że w tych pierwszych czterech, pięciu odcinkach według mnie historia jest układana dosyć prosto. Mando mi zdradził pewne konkluzje z drugiego sezonu na moją prośbę, w jakim kierunku to zmierza i po pierwsze w sumie to wydaje mi się to takim dosyć zwyczajnym twistem, zwyczajnym zwrotem akcji, ale też utwierdziło mnie w poczuciu jaki miałem właśnie po tych pierwszych 4-5 odcinkach. To jest bardzo prosta historia, na którą chyba twórcy do końca nie mają dobrego pomysłu i to, że Mr. Robot dostał trzeci sezon, to zabiło we mnie chęć na kontynuowanie oglądania tej produkcji nadal. Dlatego, że te pierwsze 4-5 odcinków to było dla mnie droga przez mękę. Dla mnie to jest po prostu inny serial niż był w pierwszym sezonie. Teoretycznie realizacja jest równie dobra, którzy równie dobrze się sprawdzają, muzyka jest równie fantastyczna, tylko co z tego, skoro ja mam poczucie, że obcuję z innymi bohaterami? To w zasadzie każda z postaci zachowuje się skrajnie inaczej od tego, jak zachowywała się w pierwszym sezonie, często podejmując decyzje, których no absolutnie nie podjęłaby, tak jak pamiętamy ich z pierwszego sezonu, co jest o tyle frustrujące, że teoretycznie Otwarcie drugiego sezonu to jest praktycznie biorąc, w, patrząc na świat przedstawiony dosłownie kilka godzin od zakończenia czy od finału historii z pierwszego sezonu. Drugą taką rzeczą, która mnie strasznie mierziła w tych pierwszych 4-5 odcinkach to to, że tak naprawdę tutaj nic się nie dzieje. Jak spojrzymy sobie na pierwszy sezon Mr. Robot to okaże się, że to jest w sumie historia... Prosta. Tutaj oczywiście twórcy starają się ją nam skomplikować, trochę ją zamotać, trochę mam ją widza, mieszając pewne wątki, chowając pewne tropy i tak dalej, dalej. Natomiast w gruncie rzeczy nie zmienia to faktu, że jest to opowieść dosyć prosta. I to też w moim odczuciu było było siłą tego pierwszego sezonu. Natomiast niestety przez to nadmierne skomplikowanie tego, co mamy, czy takie pozornie nadmierne skomplikowanie tego, co dostajemy w drugim sezonie, powodowało, że ja się zastanawiałem, do czego my w zasadzie zmierzamy, jaki jest sens w ogóle całej tej opowieści. Przez pierwsze pięć odcinków, praktycznie biorąc w świecie przedstawionym, nie wydarzyło się kompletnie nic istotnego. A mówimy tutaj o drugim sezonie serialu, który zakończył swoją pierwszą odsłonę, no cóż, jeżeli powiemy, że trzęsieniem ziemi, to myślę, że będziemy wyjątkowo delikatni. I zamiast dostać jakieś ciekawe konkluzje, ciekawe jakieś wnioski, coś o co aż ten serial się prosi, no bo można powiedzieć, że takie, taki finał, jaki dostaliśmy właśnie w pierwszym sezonie, no to było coś, co naprawdę aż się prosił o to, żeby to wykorzystać, żeby to pociągnąć dalej, żeby powiedzieć coś ciekawego z takiego punktu widzenia trochę bardziej ogólnospołecznego, makroekonomicznego. Nie, grzęźniemy po prostu w jakichś nieinteresujących, bzdurnych w mojej ocenie momentami dramacikach postaci, które w tym momencie przestały mnie po prostu interesować i obchodzić. I właśnie tak jak wspomniałem, kiedy ja się dowiedziałem, że drugi sezon nie prowadzi do żadnej konkluzji wszystkich tych wątków. Kiedy dowiedziałem się, że Mr. Robot dostał trzeci sezon powiedziałem basta. Szkoda czasu na produkcję, która w gruncie rzeczy wydaje mi się, że zaczęła bardzo szybko zjadać własny ogon i tak jak polecam ogólnie pierwszy sezon, bo uważam, że to jest naprawdę świetna robota mimo spartolonego finału. Tak wydaje mi się, że to, że przestałem oglądać właśnie drugi sezon gdzieś po czwartym odcinku to tylko na tym zyskałem. Ode mnie to wszystko. Dzięki Mando. Przepraszam, że ci tak mocno zagadałem tutaj. Miało być krócej. No i mam nadzieję, że jeszcze pozwolisz mi się kiedyś tutaj wprosić przy jakiejś innej okazji. Do usłyszenia. Cześć. No oczywiście to, to ja Ciebie przepraszam za to, że <śmiech> tak Ci to poleciłem. A tutaj niepotrzebnie zmarnowałeś czas. Chociaż tak jak sam mówisz, pierwszy sezon bardzo ci się podobał, więc tak do końca zmarnowany czas to nie był, a na ten drugi sezon jakoś szalenie dużo tego czasu nie poświęciłeś, więc okej, okay. okej. Okay. Ja się w zasadzie zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś. Sam już tutaj zresztą o tym mówiłem. Twist w pierwszym sezonie, no on nie był jakoś yy, szalenie zagadkowy, także najprawdopodobniej nie przeczytałeś spoilera, to po prostu w, przynajmniej po części było oczywiste od początku, tak jak powiedział Jerry, wiadomo już, że będzie trzeci sezon i ja chyba będę go oglądał. W wakacje nie mam aż tak dużo seriali, a tak jak powiedziałem, mnie to się jednak w małych dawkach oglądało bezproblemowo. Gdy miałem co tydzień usiąść do jednego odcinka, to siadałem do niego. One tak mi raczej zlatywały w większości. Nie była to dla mnie żadna droga przez mękę, nawet tutaj w drugim sezonie. Nie robiłem sobie chyba w ogóle zaległości, Yy, oglądałem od razu i, no i pomimo, że ja ten sezon oceniam ostatecznie słabo, to tak naprawdę każdego tygodnia biegłem od razu do kolejnego odcinka, każdego tygodnia ten kolejny odcinek oglądałem. Nie zmuszałem się po czasie, robiłem to naprawdę z przyjemnością i myślę, że do trzeciego sezonu usiądę. No Zobaczymy, zobaczymy jak to się dalej potoczy, ale myślę, że trzeci sezon no przynajmniej zacznę oglądać. Okej, okay, i to by było tyle w bardzo dużym skrócie o Mr. Robot. Drugi serial, który chciałbym dzisiaj omówić, to jest Braindead. który polecił mi pośrednio Szymon Adamus. Szymon jakoś y, wiosną, latem na grupie Masy Kultury napisał, napisał coś takiego, byśmy mu zaufali. Byśmy zaufali mu i Usiedli do tego serialu, obejrzeli pilota bez żadnej wiedzy na, na temat pilota i na temat serialu. Poprosił nas, żebyśmy nic nie czytali, nic nie googlowali, a po prostu usiedli i obejrzeli tego pilota, że to nie jest nic nowatorskiego, to nie jest nic, co rzuci nas na kolana, ale, ale żebyśmy dali mu szansę, żebyśmy spróbowali. I Pomimo, że ja nigdy nie oglądam w taki sposób niczego w zasadzie, bardzo rzadko kiedy siadam do czegoś, nie wiedząc o tym nic, no to tutaj nawet myślałem o tym, by to zrobić. Ale że wtedy chyba miałem jeszcze masę zaległości z sezonu poprzedniego, no to nadrabiałem te zaległości, a Braindead jakoś poszedł w odstawkę i w pewnym momencie nam w grupie Masy Kultury pojawił się kolejny post, już ze zdjęciem i w nim albo Szymon, albo Michał, pewnie Szymon, bo Michał miał zazwyczaj plecy w serialach, <grych> zachwycał się nad pierwszą sceną właśnie szóstego odcinka, nad całym pierwszym blokiem do, do, do pierwszego bloku reklamowego, nad całą tą częścią dziesięciominutową i ja teraz mogę powiedzieć, że faktycznie to, to, było, to było coś cudownego, to było tak kapitalna rzecz, te, te 10 czy tam 12, ile tam minut do pierwszego bloku reklamowego w szóstym odcinku, to jest jedna naprawdę z, z najbardziej perfekcyjnych rzeczy w telewizji, jakie widziałem. Rewelacyjne, rewelacyjne, to się tak doskonale ogląda, po prostu mija nam te 12 minut, po prostu nam mija, po prostu nie ma, no siedzimy z uśmiechem od ucha do ucha i patrzymy w ekran. To było rewelacyjne, ale... Bo ja ostatecznie, pomimo że po sześciu odcinkach, to ostatecznie i tak usiadłem, tak jak Szymon Adamus polecał. Czyli ja nadal nic nie wiedziałem o tym serialu, bo jakoś nie wpadłem nigdzie na żadne informacje. A w momencie, gdy napisał o tej, o tym szóstym odcinku, no to stwierdziłem, a, spróbuję, nie wiedząc kompletnie nic. I przyznam, że ten pilot doskonale mi się oglądało, właśnie nie wiedząc o nim nic. I, i, i również tu przyznaję rację, to nie jest nic nowatorskiego, to, to nie jest nic, co rzuci was na glebę. Nawet tematycznie to trochę nie moja bajka, ale kupiło mnie tutaj dużo, kupiła mnie cała otoczka, kupiły mnie postacie. Postacie rzadko od pierwszego odcinka kupują. Czasami trzeba się przemęczyć, czasami trzeba się przyzwyczaić. Gdy postacie kupują od pierwszego odcinka, gdy to gra na tej płaszczyźnie od pierwszego odcinka, to znaczy, że jest to tak, no przynajmniej drobna perełka serialowa. Bo to znaczy, że raczej obejrzymy ten serial do końca. Yy, I tutaj ja tak miałem, przyznam. No i właśnie dlatego teraz mówię, że jeśli ktoś chce posłuchać rady Szymona i w tym momencie również mojej, to teraz wyłączcie sobie ten podcast i idźcie obejrzeć no przynajmniej pierwszy odcinek, a najlepiej kilka. I wtedy powróćcie i posłuchajcie. Ale też nie twierdzę, że będę tutaj spoilerował. Nie będę spoilerował. Po prostu w skrócie powiem, yy, czego ten serial dotyczy. A tak w bardzo dużym skrócie to jest serial o polityce i o inwazji kosmicznych mrówek. <laughs> Cała akcja serialu, w zasadzie większość scen dzieje się w Kapitolu. Mamy tutaj demokratów i republikanów, mamy dwie frakcje przeciwko sobie, walczą ze sobą, przepychają różne ustawy, blokują różne ustawy. Mnóstwo, mnóstwo polityki, często absurdalnej polityki, ale mnóstwo polityki. Ja nie jestem człowiekiem, który politykę by lubił i nią się interesował, a pomimo tego no serial nie kupił całkowicie, czyli też trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to taka całkowicie przystępna wersja tej polityki dla, dla takiego normalnego widza, który się tym kompletnie nie interesuje. W międzyczasie, no już w pierwszym odcinku spada e, z kosmosu Wielki Kamlot i naukowcy go przecinają i tam z niego wysypują się setki, tysiące mrówek kosmicznych, które jak się okazuje wchodzą ludziom do uszu i gdy wchodzą do głowy to wycinają kawałek mózgu, ten mózg wypada uchem i on tam się w taką breję zamienia no i ludzie się zmieniają to jest coś na zasadzie inwazji porywaczy ciał, tylko w takiej wersji bardziej, bardziej z jajem i bardziej takiej, takiej lajtowej Ludzie się zmieniają, zaczynają łączyć się w grupy i zaczynają właśnie, y, no, t, t, próbują doprowadzić do inwazji na, na naszą planetę, do przejęcia y, gatunku ludzkiego. Ten fragment mózgu, który usuwają nam mrówki, sprawia, że, nie wiem, alkoholicy przestają pić, ludzie uzależnieni w ogóle stają się przykładnymi obywatelami. Do tego stają się radykalni, radykalnymi politykami, ekstremistami. Tutaj naprawdę dochodzi do ogromnej agresji, pomiędzy tymi grupami politycznymi i, i, i, zwolennikami tych konkretnych partii. No i to tak w skrócie, w skrócie to tak tyle, no, no mamy bohaterów pozytywnych, mamy negatywnych, mamy część bohaterów, która tam z odcinka na odcinek, gdzieś tam coraz bardziej zagłębia się w te sprawy, odkrywa coraz więcej, więcej jej aspektów, zaczyna, zaczyna, podejmuje walkę z tymi najeźdźcami z kosmosu, no i, to, i tak to się mniej więcej toczy. Plusem tego serialu, no jest po pierwsze jego lekkość, po drugie inność. On jest, to jest wszystko takie dość nieprzewidywalne, takie urocze, czasami absurdalne, ale cholernie fajne, już sam początek każdego odcinka, gdy mamy Przypomnienie, co było w poprzednim odcinku, jest podane w postaci piosenki. Za każdym razem jest to piosenka. Facet gra na gitarze i śpiewa nam o tym, co było w poprzednim odcinku. I to samo już po prostu kupuje. To jest tak urocze, tak fajne, po prostu oglądasz i ci się pucha cieszy, nie? Ogromnym plusem jest y, Tony Sh Shalop. Kurczę, nie wiem nawet jak to się czyta. Aktor, który zagrał w swoim życiu bardzo, bardzo charakterystyczne role. Pokolenie nieco młodsze ode mnie kojarzy go z detektywem Mąkiem, i on zawsze będzie dla nich detektywem Mąkiem. Ja kojarzę go bardziej z postacią Antonio Skarpaciego ze skrzydeł. I tak naprawdę no również z Mąkiem, ale dla mnie to jest zawsze Skarpaczy, Antonio. A pomimo tego, że zagrał właśnie komediową rolę bardzo charakterystyczną, Antonio, później również no, dość komediową rolę detektywa Mąka, no też dramatyczną, ale jednak to był serial tam gdzieś tam głównie z Jajem. No i przez większość widzów kojarzony jest przynajmniej z jedną z tych ról bardzo, no nierozerwalnie, to tutaj po prostu pomimo, że gra zupełnie, zupełnie inną postać, to jest kapitalny, jest po prostu y, gra jedne z pierwszych skrzypiec w tym serialu, a tak jak powiedziałem pozostali aktorzy wcale gdzieś tam nie zostają daleko w tyle, naprawdę wywiązują się doskonale z tego, co, co mieli zrobić. No i to by było tak w skrócie tyle. No już sam, sam fakt, że w tym serialu mrówki z kosmosu, które najechały Ziemię, odpowiadają za sceny, które no, włączając sobie wiadomości, fakty czy co tam oglądacie e, zobaczycie nieraz, codziennie zobaczycie tego typu sceny również u nas w kraju, za tego typu sceny w tym serialu odpowiadają e, kosmiczne mrówki najeźdźcy, które wycięły tym ludziom kawałek mózgu to za to już jest plus 100 dla tego serialu, plus 100 punktów e, a, a wszystko to jak to dalej zostało potoczone, jak to dalej zostało rozwinięte ja nie twierdzę, że ten serial był równy on też miał tam Troszeczkę słabsze, gdzieś tam momenty troszeczkę lepsze. Ja w tym serialu akurat robiłem sobie zaległości, oglądałem go partiami. Tak jak zacząłem nadrabiać, to zanim nadrobiłem to już chyba leciał ósmy odcinek, po ósmym znów zrobiłem sobie większą przerwę, nadrobiłem gdzieś tam do dziesiątego czy jedenastego i te zupełnie ostatnie odcinki obejrzałem też na raz, czyli zupełnie odwrotna sytuacja niż przy Mister Robot omawianym poprzednio. No i tak jak mówię, nie twierdzę, że on był jakoś szalenie nierówny. Do pewnego momentu było świetnie, potem gdzieś tam czasami były jakieś dużyzny, ale to, kurczę, to naprawdę delikatne. Ja nie chcę teraz tutaj... W sumie nie, w ogóle nie powinienem o tym mówić, bo ten serial naprawdę jest świetny i warto obejrzenia. A do tego, no niestety, na chwilę obecną brak jakiejkolwiek informacji, czy tu będzie drugi sezon, czy nie będzie. Ale, ale pierwszy sezon jest zamkniętą całością. To też jest istotne. On się kończy. Nie ma żadnego cliffhangera. No oczywiście, jest tam furtka otwarta można to kontynuować jakoś, ale tak naprawdę historia została zamknięta. Ten serial ma 13 odcinków, nie jest długi. Yy, to jest zamknięta historia i to jest historia świetna. Dajcie mu pierwszy odcinek, jeśli was porwie, to zapewniam was, że cały sezon obejrzycie naprawdę z ogromną przyjemnością. Ja przynajmniej tę przyjemność czerpałem i tutaj jeszcze raz dziękuję Szymonowi za, za taką polecankę. Więcej mi takich polecanek, proszę. Więcej, więcej. <laughs> Okej. Okay. I to by było na dzisiaj wszystko. Znów wyszedł bardzo długi podcast. na no standard, już, to, to już chyba przywykliśmy. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję powrócić jeszcze do seriali wakacyjnych, bo jeszcze nie wszystko omówiłem, chociaż te rzeczy, które mi zostały, to trochę mam z nimi zaległości, przyznam. No ale w nowy sezon raczej nie będę wkraczał, dopóki nie zamknę e, seriali wakacyjnych, chyba że gdzieś tam w jakieś odcinki specjalne czy jakieś mini seriale jak właśnie Black Mirror, e, Luke Cage czy, czy tego typu tytuły. Okej, okay. na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! Some kind of meteor came down, no one knows where it's from. They shipped it off so they could study it in Washington. Guess what? It's filled with space bugs. Now they're losing eating people's brains. Poor Laurel only wants to make her documentaries. She's out of money, so she works for Luke, her brother. He's a Democratic senator. She listens to constituents complain. Gareth is working for Red Wheatus, who's a senator, a southerner, a republican, a drunk. Government is shutting down till they find a workaround. The deal they make looks like a slam dunk. But space bugs crawl into Red's brain and start controlling him. He steals a Democrat and flips into Republican. The shutdown happens and now everybody's mad again. Laurel discovers Scarlett sleeping with her brother, and it looks like Scarlett probably has a space bug problem too. You know your day was lousy when somebody's head explodes on you. You finished?